Słoń Trąbalski. Był sobie słoń wielki, jak słoń. Zwał się ten słoń Tomasz Trąbalski. Wszystko, co miał, było jak słoń. Lecz straszny był zapominalski. Słoniową miał głowę i nogi słoniowe i kły z prawdziwej kości słoniowej i trąbę, którą wspaniale kręcił. Wszystko słoniowe. Oprócz pamięci. Zaprosił kolegów słoni na karty na wpół do czwartej. Przychodzą, ryczą. Dzień dobry kolego! Nikt nie odpowiada. Nie ma trąbalskiego. Zapomniał, wyszedł. Miał przyjść do państwa krokodylów, na filiżankę wody z Nilu. Zapomniał, nie przyszedł. Ma on chłopczyka i dziewczynkę, miłego słonika i śliczną słoninkę. Bardzo kocha te swoje słonięta, ale ich imion nie pamięta. Synek nazywa się Biały Ząbek, a ojciec woła Trąbek! Bombek! Córeczce na imię po prostu Kachna, a ojciec woła Grubachna! Wielgachna! Nawet gdy własne imię wymawia, gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski i mówi Jestem Tobiasz Bimbalski! Żona ma taką, jakby sześć żon miał, imię jej Bania, ale zapomniał. No i ta żona kiedyś powiada, idź do doktora, niechaj cię zbada, niech cię wyleczy na stare lata. Więc zaraz poszedł do adwokata, potem do szewca i do rejenta i wszędzie mówi, że nie pamięta. Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z panów wie, czego chciałem? Błąka się, krąży, jest coraz później. Aż do kowala trafił, do kuźni. Ten chciał go podkuć, więc o Przypomniał sobie to, co zapomniał. Kowal go zbadał, miechem podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha, potem opukał młotem kowalskim i mówi Wiem już, panie Trąbalski! Co dzień na głowę wody kubełek oraz na trąbie zrobić supełek. I chlust go wodą. Sekundę trwało i w supeł zawiązał trąbę wspaniałą. Pędem poleciał Tomasz do domu. Żona wkrzyk: co to? Nie mów nikomu, to dla pamięci. O czym? No chciałem. Co chciałeś? Nie wiem, już zapomniałem.